Dzieci się z tak naprawdę. O, Mamy ja. ten taki wielki przywilej, że możemy, że możemy tutaj bywać często. I to jest, to jest takie ładne, bo z tego co widzę, z tego co zarazem z żoną widzimy, to Królestwo Boże w Polsce jakby w coraz większym stopniu jest widzialne. W coraz większym stopniu. Wierzę, że każdy z was tutaj dzisiaj przyszedł doświadczyć mocy Bożego Królestwa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym mówili. Chciałbym, żebyśmy mieli, myślę, że wam się nie spieszy jakoś specjalnie do domów. Bo mam takie pragnienie, żebyśmy dzisiaj mogli wziąć a od Boga to, czego pragniemy. Wiecie, jest takie zwiedzenie, które mówi o tym, że Bóg odpowiada na potrzeby człowieka. To jest wielkie zwiedzenie. My się przyzwyczailiśmy do tego zwiedzenia, że Bóg odpowiada na potrzeby. Wiecie, jak ja mam potrzeby? Mam bardzo płytkie potrzeby. Ja mam w ogóle... Ja w swoim starym życiu to byłem płytki człowiek. Płytki jak kałuża. Nie miałem płytkie potrzeby. I wiecie, kiedy człowiek się rodzi na nowo z Bożego Ducha, to, to dalej jego dusza i ciało są płytkie. Jesteśmy płytcy psychicznie, emocjonalnie. Denerwujemy się tak samo jak przed Nowym Narodzeniem. Oczywiście w procesie później tego uświęcania, zmiany, w wyniku tego, że Bóg nas dotyka, my się zmieniamy. Ale jak się ktoś narodził z Bożego Ducha i był gruby, pozostaje gruby. Jak był chudy, pozostaje chudy. Jak ktoś się nawrócił do Jezusa i był głupi, to pozostaje głupi. Taka jest prawda. Ktoś był intelektualistą, jest intelektualistą, to się w ogóle nie zmieniło. To dopiero po latach, po latach widać zmiany. Widać zmiany. Dzisiaj e, mm, po, po, z pastorem przedmiotką podjechaliśmy do, do, do kiosku kupić gazetę. Być chcieli, to kupcie tą gazetę, bo to jest dobry traktat. To dzisiaj wyszło, się nazywa jak? Nowe? Nowe życie, tak? To jest życie. Nie. Twoje życie. Taki prukowiec, Twoje życie. I tam, i tam jest bardzo obszerny artykuł na trzeciej stronie, kiedy jak głosimy Ewangelię. I, znaczy, na szóstej stronie, jak my my głosimy tę Ewangelię, i są zdjęcia moje ze starego życia i z tego jak dzisiaj. No to, to tą różnicę tu widać, ale to jest po latach ta różnica. To jest po latach ta różnica. Widać ją nawet wizualnie, fizycznie. Tą różnicę widać. Natomiast e, kiedy Królestwo Boże przychodzi to ono nie zostawia, nie zostawia takiej zmiany, że coś radnym się pozmienia, budynki się pozmieniają, rząd takie się pozmienia. Takie o, takie jest życie, ta gazeta. Takie jest życie. przepraszam, ale um, takie jest życie, tak, to jest różnica i takie jest życie. Więc chciałbym, żebyśmy mówili o Bożym Królestwie, o tym, co ono może zostawić w nas i jak ono chce na nas oddziaływać, kochani. W jaki sposób ono jest dla nas dosięgalne I w jaki sposób my możemy zacząć korzystać z tego, co Królestwo Boże dla nas ma? Królestwo Boże jest organiczne, przyjaciele. Królestwo Boże nie jest czymś takim, że ono, ono jakby pojawia się i go nie widać. Jego nie widać ludzkimi oczyma. Jego, jego nie widać w ten sposób, że widzę, wow, Królestwo przychodzi. Nie, to nie jest to. Ono, Ale ono przychodzi i ono zostawia za sobą potężny ślad mocy i chwały Boga. I my widzimy rozwój Królestwa w Polsce. Rozwój Królestwa to nie jest coś małego, to nie jest coś słabego, to jest coś bardzo, bardzo silnego. Im dłużej w tym Królestwie żyję, tym jestem silniejszym człowiekiem. Jestem silny w duchu, czym, czym dłużej jestem uczestnikiem Bożego Królestwa, tym bardziej Ono przenika mnie całego i przenika całe moje życie! Moją psychikę, moje ciało, moje pieniądze, relacje w małżeństwie, Ono wszystko przenika! Królestwo Boże to moc Boga i chwała Boga! Królestwo Boże to nie jest teoria! Królestwo Boże to nie jest to, że my jesteśmy Ktoś mówi, no tak, narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, jestem w Królestwie Bożym. Ja mówię, tak, jesteś w Królestwie Bożym, ale to nie oznacza, że Królestwo Boże przez Ciebie działa. Można być narodzonym z Bożego Ducha, można być w Królestwie Bożym i może Królestwo Boże przez Ciebie w ogóle nie działać, bo Królestwo Boże, ono potrzebuje konkretnych kanałów przepływu. Królestwo Boże nie poszerzy się przez Ciebie, jeżeli Ty nie dasz szansy Królestwu Bożemu, jeżeli Ty go nie rozpoznasz w sobie, jeżeli Ty nie zechcesz pozwolić Mu na to, aby ono przez Ciebie mogło działać. Przyjaciele, e ja będę też troszkę mówił Wam różnych świadectw, różnych rzeczy, bo chciałbym, żebyście też zrozumieli, że nie tylko, nie tylko jest tutaj po to, żeby, żeby powiedzieć ja, jakieś, jakiś fragment z Bożego Słowa, ale chciałbym, żebyście e, dzisiaj mogli taką rzecz przyjąć, że to Słowo, o którym ja będę mówił, ono się realizuje. Ja będę mówić o realizowanym Słowie, o tym, jak Królestwo Boże działa w nas i działa przez nas, a jeżeli ono działa w nas, i przez nas, to może działać w was i przez każdego z was z taką samą, jeszcze bardziej zbożoną siłą. Kiedyś taki jeden mądry człowiek, brat Lester Samral, który dzisiaj jest u Pana, powiedział taką ładną rzecz, co jest dobrego dla mnie, jest, dobrego, jest, dobre, dla, jest dobre dla każdego człowieka. To jest wielka prawda. Cokolwiek mogę osiągnąć ja w swoim życiu, możesz osiągnąć Ty w swoim życiu. I więcej. I więcej. Po prostu. Bo jak się narodziłeś z Bożego Ducha i byłeś mądrzejszy niż ja, jak się narodziłem, to możesz więcej osiągnąć. Bóg ma mniej pracy z Tobą niż mną ze mną, tak? Mniej warowni musi powalić w swoim życiu, a więc ma więcej czasu na to, żeby, żeby robić z Ciebie ten kanał przepływu Jego Królestwa. Królestwo Boże to nie jest słowo. Królestwo Boże to nie jest teoria. Królestwo Boże to nie jest teologia. Królestwo Boże to nie jest moralność. To nie jest porządność. Królestwo Boże to jest moc i chwała Boga. To jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest nadnaturalne. Ono nie jest naturalne. Boga nie interesują rzeczy naturalne. To, w jakim stanie się narodziłeś z Bożego Ducha, w jakim miejscu stałeś, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Żadnego! Królestwo Boże to jest moc Boga, a nie moc człowieka. Królestwo Boże to jest chwała Boga, a nie chwała człowieka. Królestwo Boże nie zalicza się do rzeczy naturalnych. Ktoś mówi, ja często słyszę, ludzie mówią, wiesz, ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem taki, ja mówię, ale czemu mi to mówisz, jaki Ty jesteś? Mnie w ogóle nie interesuje, jaki Ty jesteś. Ja Ci powiem, jaki jest Bóg, który chce działać przez Twoje życie. Ja Ci to powiem. Co mi obchodzi, jaki Ty jesteś? Ja mam taki charakter, ja mówię twój charakter, bo tak nie lubię być pu publicznie występować, bo tak się czuję niesfornie, nie, nie swoją w różnych miejscach, kiedy jest jakieś publiczne wystąpienia. Wiecie, e, od początku tego roku ruszyliśmy z Kościołem w Warszawie, zaczęliśmy zakładać Kościół w Warszawie, w tej chwili no, jest już nas coraz więcej, już się nie mieścimy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zresztą było to takie miejsce, które m, było m, miejscem, gdzie wokół były lokatorzy, więc ci lokatorzy nie byli w stanie wytrzymywać naszych nabożeństw. I musimy się z niego przenosić Już z tego miejsca szybciutko od, od 2 sierpnia już wynajmujemy Dużą salę w Warszawie Będziemy robić transmisję online Jakby chcemy zalać Warszawę czymś, co jest Ponadnaturalne Rozumiecie? Chcemy zbudować Kościół w ponadnaturalny sposób Nienormalny sposób Nie chcemy, no nie chcemy zbudować Jest dużo wspaniałych normalnych kościołów Hallelujah. A my nie chcemy takiego czegoś nie chcemy normalnego kościoła. Mamy takie dziwne ambicje, że chcemy kościoła, który będzie nienormalny. Chcemy kościoła takiego, że oni będą pisać w gazetach. Chcemy takiego kościoła, że będą oni mówić w telewizji. Wiecie, moja żona nagrała ostatnio dwa kolejne odcinki do słowa na niedzielę. Znowu kolejne setki tysięcy ludzi usłyszą o Chrystusie. I widziałem, w jakiej mocy ona to robiła. I, jakie, i, ci, I ci aktorzy, którzy byli z nią, zawodowi aktorzy, to patrzyli tak Co się dzieje? A ona to robiła w mocy! W mocy! Królestwo Boże przychodzi w mocy! Byliśmy w Kijowie. Pojechaliśmy na konferencję apostolską. Pierwszy raz w życiu pojechałem na konferencję. Ja nie byłem na konferencji nigdy. Żadnej. Tego rodzaju konferencji. Byłem na jakiejś w Polsce konferencjach. Ale na takiej międzynarodowej konferencji nie byłem nigdy. Nigdy nie widziałem wielotysięcznego kościoła. Widziałem je w telewizji. Ale kiedy wszedłem, nie, ja nie widziałem czegoś takiego. To było wielkie. W ogóle nigdy nie widziałem przebudzenia, tylko też widziałem w telewizji przebudzenie. A po raz pierwszy na Ukrainie zobaczyłem czym jest przebudzenie. Co to znaczy, co, że co to jest przebudzenie? Co to znaczy, że Kościół się budzi? Pierwszy raz tak coś zobaczyłem. I my tam pojechaliśmy i przyjechało, i przyjechało, i przyjechali różni ludzie. Różni ludzie przyjechali. I przyjechał taki człowiek, nazywa się Czolerem Maldonado, jest apostołem, człowiekiem, który założył dziesiątki kościołów po całej Ziemi. I on przyjechał i on się modlił o nas. I wyszliśmy, wyszło wielu usługujących, wielu pastorów. I kiedy on położył rękę na moją żonę, to jakby kula ognia wpadła w moją żonę. Wpadła w tą kula ognia. I moja żona padła na ziemię, jak pijana i nie była w stanie stać. I nigdy nie widziałem mojej żony w takim stanie. I musiałem ją zwlecć z ziemi. I musiałem ją prowadzić. Ona była pijana, jakby wypijali z Spirytusu. I tak chodziła. I od tej pory coś się dzieje z moją żoną. Odebraliśmy zupełnie inne rzeczy od Boga. Ona inne, ja inne. Ale ona odebrała takie rzeczy, że wielokrotnie teraz modli się o ludzi pada razem z ludźmi. I ostatnio w jednym z naszych kościołów, jak ona upadła pod Bożą mocą, to ludzie jej dotykali tylko i byli uzdrawiani. Takich rzeczy jeszcze nie widzieliśmy. Bóg powiedział, teraz nie tylko się tego kawałka jej ubrania, skarpetki, nosa, czegokolwiek, moja moc będzie płynąć! Moc! Nie będziecie opowiadać pierdu. Uwolnicie moc! Ale tam, ostatniego dnia w Kijowie, na tej konferencji, były już usługi, których my nie korzystaliśmy. Duch Święty do nas powiedział, to jest mądrość od Boga, to jest dla kogoś innego, to nie jest dla was. I powiedzieliśmy, jest ser! My uczymy, wiecie czego ludzi, co, co, do, czego ludzi uczymy w Kościele? Mów do Boga tak! Tak! Mów tak! Nie mów za chwilę, nie mów pomyśle, nie mów rozważę. Wiesz o co chodzi? Kilo truskawek możesz rozważyć, a nie to co mówi Pan. Jak mówi do Ciebie Bóg, to mów jest, ser. Jak On do Ciebie powie, padnij w błocie, tak? To powiedz, tylko zapytaj, ile mam leżeć. Rozumiesz mnie? Ja nie mówię, o... ktoś mówi, co to za wolność? A ja więc taka właśnie jest wolność. Pierwsze objawienie, które przybyło do mojego życia, to jest to, że jeżeli chcesz być wolny, to musisz mądrze zależeć. Wolność, definicja wolności, to jest mądra zależność, czyli wybranie sobie wodza, wybranie sobie Pana. Rozumiecie? Kościół w Polsce się na dwie kategorie, jedna to są zakonnicy. Zakonnicy Ta tacy, tacy ludzie, już mi się nie chce o tym mówić. Wszyscy się spotkamy w niebie i zapłacimy. Za swoje, za, za swoje pomysły różne przed Jezusem. Natomiast druga, teraz jest taka taka jest druga grupa ludzi i to są proszę Ciebie, yy, wiesz, Polski Hilsong. Polski Hilsong to jest. Nie, w ogóle, nie, nie, nic, my nic nie musimy. Hmm. Nic, my nic nie musimy, jesteśmy tacy wolni. Tacy jesteśmy wolni. Jak wybrałeś Jezusa jako Pana? To kogo wybrałeś? Pana! Pana! Pana! Pan, widzicie, to jest Pan? To nie jest koleś. To nie jest koleś. Jezus to nie jest koleś. Jezus to nie jest, Jezus, to nie jest fajny siom. <grych> Jezus to jest Pan. Pan. I na ostatnie, i ostatniego dnia z tej, konfer tej konferencji wyszliśmy zwiedzać sobie kijów. I wyglądaliśmy jak grupa wariantów. Poszliśmy sobie do kaplicy prawosławnej, nawet nie wiedziałem, że u tych prawosławnych to się pije wodę święconą. U nas się tam żegla w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, a tam się pije to wody. Nawet się chciałem napić, ale tak się mnie dziwnie patrzyli. Poszliśmy potem, usiedliśmy przed domem u takiego popa i się śmialiśmy tam, do to rozpuka to takie było szacowne miejsce. W ogóle nie uszanowaliśmy tego miejsca, jakoś nie mogliśmy. Te duchy religijne nas doprowadziły po prostu do, do, do, do, do rozpuku, do śmiechu. Pop wyszedł, wygonił nas tamtąd. No i sobie tak idziemy. Idziemy sobie przez kijów, śmiejemy się ogólnie. Jedzie facet na wózku inwalidzkim. Sparaliżowany od połowy w dół i zbliżamy się do czerwonych i do światem. I stajemy, słuchajcie, przychodzi przy, tym na tam takie wysokie krawężniki. Wysokie krawężniki. I my stoimy, i patrzę, a moja żona zaczyna upadać na chodniku pod wodą. Zapaliłem moją żonę, ona tak na mnie padła. Tutaj jest tu ludzi normalnych. to jest środek Kijowa. I ten facet, który jest na wózku, zwraca się do któregoś z naszych tam przyjaciół, żeby go przeprowadzić z tego krawężnika, mu pomóc zjechać. I mówi, Polacy, Polacy? No Polacy. I już patrzy, pomagają mu zjechać chłopaki, już ręce na jego kłodał. Sanga ba, la, la. I przeprowadzają go słuchajcie, innymi językami się to, przez te Przeprowadzili go na drugą stronę i zaczęli go głosić Chrystusa. Głoszą mu Chrystusa. I mówili: do niego, czy ty wiesz, że on umarł za twoje grzechy? Czy ty wiesz, że on też poniósł na sobie twoje choroby? Że ty wcale nie musisz na tym wózku jeździć. A najlepszy numer, on jest sparaliżowany od pasa. I ma narzeczoną, która też jest daleko, która go prowadzi na tym wózku. I tak sobie idą przez ten kijów. I teraz on słyszeć. Ona tak jak to usłyszała, ta wózek puściła. I i się patrzy. Podeszli do niej, jej głoszą Chrystusa i Jemu głoszą. I mówią do Niego, czy Ty wierzysz? I będę Ci o tym mówił. Czy Ty wierzysz, że On dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty rozchorował się Twoją chorobą? A on mówi, Viriu! To wstań! A on zdejmuje klamry. A ja patrzę tylko z boku. A on zdejmuje klamry. ale ja, no wstań! No on wstał! I wróciłem mu do końca. To teraz chodź! I widzę akcję. Słuchajcie, jest akcja. Pusty buzek, facet idzie. Ci go za rękę prowadzą. Halleluja! Halleluja! Jezus żyje! A obok prawosławna pielgrzymka idzie do tej świątyni, właśnie, z której nas wypędzono. I śpiewają, Krzysztofa z Kresa, takie krzyże, rozumiesz? Takie, takie obrazki tutaj, a tu facet wstał. O co chodzi? Królestwo Boże. Królestwo Boże było tu, a tu było Królestwo Śmierci. To są dwa graniczące ze sobą Królestwa. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Królestwo Śmierci jest bardzo podobne do Królestwa Życia. Królestwo Diabła jest bardzo podobne do Królestwa Boga. Ono próbuje ładować Królestwo Boga, ale wiecie co? Nie ma w Nim prawdziwej mocy i chwały wiecznego Pana. Amen. Nie ma w Nim. Nie ma w Nim. A w Królestwie Bożym jest. Coś Ci powiem. Królestwo Boże jest w Tobie i Królestwo Boże chce się przez Ciebie wydostać. I to Królestwo Boże chce usługiwać Tobie i chce usługiwać przez Ciebie. Taki jest Bóg. Ten świat nas straszy. Ciągle mnie straszą. ciągle ktoś straszy. Jakaś taka się moda zrobiła na straszenie ludzi. Rozumiesz? Im bardziej jesteś z Bogiem, tym bardziej Cię straszą. Straszą Cię notorycznie. Głosimy na ulicach, straszą nas. Coś robimy, straszą. Tak? Wierzący mnie straszą. Niewierzący mnie straszą. A ja się nie boję. A wiesz, czemu się nie boję? Ponieważ Królestwo Boże jest we mnie. A to jest moc Boga. Moc Boga. To nie jest mała rzecz. To nie jest królestwo e, króla Maciusia I. To jest królestwo Jezusa. Które chce się przejawiać. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, przyjaciele, żebyśmy mieli lajkowe życie. Jezus przyszedł po to na ziemię, żeby rozpiżyć system tego świata. Jezus przybył po to, żeby wprowadzić Nowe Królestwo. Wiecie, jak się wprowadza Nowe Królestwo? Nowe Królestwo wprowadza się gwałtem. Gwałtem. Królestwo Boże wchodzi gwałtem. Królestwo Boże nie wchodzi delikatnie. Królestwo Boże nie mówi, przepraszam bardzo, Panie Diable, czy Pan zechciałby się usunąć? O demony, zechciejcie odejść łaskawie idźcie tam, gdzie jest wasze miejsce, idźcie do czeluści, czymkolwiek ona jest. Tak nie przychodzi Królestwo Boże. Królestwo Boże przychodzi agresywnie. Pojawia się gniew. Czasami ludzie mówią do mnie tak, połóż na mnie ręce, ja chcę, żeby wystąpiło na mnie to, co jest na tobie, ten płaszcz. A ja mówię, wiesz co się pojawi najpierw w tobie? Co? Ja mówię, będziesz wściekły, będziesz wpieniony. Będziesz zdenerwowany. Zdenerwowany. Wiesz, że można być w pełnym pokoju, który przewyższa wszelki rozum i być zdenerwowanym? To się nazywa królestwo. Mówię, będzie w tobie gniew. Gniew! Gniew! Będziesz nienawidził diabła! Będziesz nienawidził demony! Będziesz nienawidził choroby! Rozumiesz? Będziesz nienawidził biedę! Będziesz miał nienawiść do tego! Będziesz nienawidził niewiarę! Ja nie nienawidzę niewiarę. Ja gardzę niewiarą. Ja gardzę wiarą. Mnie niewiara wkurza. Hm. Mnie wkurzają choroby. Mnie wkurzają niemoce. Jest mi z tym ciężko, jest mi źle. Czasami płaczę. Wiesz coś, czego płaczę? Z nerw. Płaczę z gniewu. Ja nie płaczę w sentymentalny sposób. Rozumiesz? Mój płacz to nie jest płacz, który przynosi mi smutek. Ja nie jestem smutny w sposób, w sposób ludzki. Królestwo Boże, które działa we mnie, ono doprowadza mnie do, do, jakieś, e, do jakiegoś, jakiegoś za nią hałasu, który chcę uciszyć za wszelką cenę. I Bóg wiecie, co do mnie mówi? Głód można zaspokoić jedynie, jak się najesz. Nie dasz rady, Arturze Ceroński. Nie dasz rady nie być zagniewany. Póki nie będziesz wprowadzał Mojego Królestwa i ja muszę wprowadzać Boże Królestwo. Bo ja bez wprowadzania Bożego Królestwa jestem zagniewany na Królestwo Diabła. Ja muszę, rozumiesz? Tak samo, jak nie jesteś w stanie się modlić, jeżeli nie będziesz głodny. Nie masz głodu modlitwy, to nie będziesz się modlić, bo twoja modlitwa wiesz, jaka będzie. Dzień dobry Panie Jezu, dobranoc Panie Jezu. Panie Jezu, podbłogosław. Rozumiesz? Panie Jezu, nasze członko, podbłogosław to jedzonko. Chrześcijaństwo takie. Rozumiesz o co tutaj chodzi? Panie Jezu, na sesłonie. To jest w przedszkolu. To w przedszkolu są takie zabawy. Królestwo Boże jest królestwem mocy, które przychodzi do naszego życia i mówi tak: Chcę Tobie usłużyć czym? Mocą. Chcę Tobie usłużyć chwałą. I chcę z Ciebie zrobić kanał przepływu mocy i przepływu mojej chwały. Ja tego chcę. Wzbudzam w Tobie święty gniew. Wzbudzam w Tobie pewien głód. Wbudzam to w Tobie teraz. Pozwól mi na to! Pozwól mi na to! Pozwól rozbić Twój wewnętrzny komfort duszy! Daj to zrobić! Daj to zrobić! I dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby brać rzeczy. I bardzo dobrze. Musimy brać. Musimy brać. Miłość Boża objawia się do człowieka w ten sposób, że On daje. Kiedy co robi Bóg? Daje. Bóg nie wymaga. Bóg daje. I wiesz, jaką On ma metodę? Wielu ludzi powie Ci taką rzecz, Ty też musisz coś z siebie dać, a ja Ci coś powiem, Ty musisz tak dużo wziąć, że się z Ciebie to będzie ulewać. Rozumiesz o co tutaj o co chodzi w działaniu Królestwa? Królestwo Boże chce Ci tak dużo dać, że się będzie z Ciebie ulewać! Ty będziesz chodził, a to się będzie wylewać z Ciebie! Ty nie będziesz się spinał, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę ewangelizować. Musisz ewangelizować? Że to ciało jest. Ja to ludzi nie mówię nigdy tak, Ty musisz ewangelizować. Ja mówię, Ty musisz pragnąć, Ty mnie musisz prosić, Ty musisz do mnie dzwonić, bo już Artur chodź ze mną ewangelizować, bo już nie mogę żyć! Wtedy z Tobą pójdę. W innym wypadku w ogóle nie jesteś mi potrzebny, pójdę zrobić to samo. Albo będziesz kłodny tego. I razem będziemy kłodni. I razem będziemy szli jak przecinaki. Tak? Albo pójdziesz, zrobię to samo. Bo jedynie mnie opuśnisz. Jedynie mnie spowolnisz. Bo Ty tak naprawdę nie masz tego pragnienia. A nie masz tego pragnienia, wiesz dlaczego? Bo Ty nie dajesz się karmić. A ja się daję karmić. I ta miłość się ze mnie wylewa, bo nie ma miejsca już na nią. Rozumiesz? Nie ma miejsca na nią. Nie ma miejsca na nią. Potrzeba ją dać komuś, wylać na kogoś. Potrzeba uwolnić ją gdzieś. Bóg tego chce. Bóg chce Ci dać tak dużo za pomocą mocy i chwały, rozumiesz? Aby to się z ciebie wylewało i w tym momencie Ty jesteś dla Niego aktywnym kanałem. On tego chce. Pytanie, czy Ty tego pragniesz? W ogóle moje pytanie do ciebie jest się takie, przyjacielu, czy ty pragniesz? Jezus powiedział tak, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, to się napije. Bo jak ktoś nie pragnie, widzisz, co robią ludzie, co nie pragną? Przyjdą. Co to jest? Co to w ogóle jest? To nie jest w ogóle jedzenie, to nie jest picie, to jest kosztowanie czegoś. Smakuje, nie tfu, wypluje. Człowiek, jak jest chłodny, tak? To puraki zjeść cukrowe człowieku na surowo. Dlaczego? Bo był głodny! Był głodny! Był głodny! Takie to wybrzydza? O, tutaj jest tak, a tam jest inaczej. O! Rozumiesz? Musisz być głodnym człowiekiem. Musisz być głodnym Królestwem. Bądź głodnym Królestwa dzisiaj. Bądź głodnym. Powiedz dzisiaj do Boga, nakarm mnie, napój mnie, wypełnij mnie, to się musi ze mnie ulewać. Wiecie, jak on daje? On nie daje, wiecie, my to myślimy tak, szklanka, szklanka, szklanka się zaczyna tu, kończy tu i teraz ja naleję sobie czegoś, ja sobie czegoś naleję, trochę zostawię, rozumiesz, żeby nie zmarnować, nie lej tak dużo córeczko, nie lej tak dużo syneczku, żeby się nie zmarnował, a to mówi tak, kiedy twój przelewa się, ja leję tak, że ci po ręku leci. Panie, marnuje się Twoje wino, bo mówi moje wino i moja ziemia. Halleluja! Ha, ha, ha. Panie, marnuje się, bo mówi, ja uwielbiam marnować. Kocham marnować. Nie jestem oszczędnym Bogiem. Znajdź w Biblii, bądź oszczędny. Znajdź takie coś. Albo znajdź, bądź ostrożny. Przecież mówię, bądź ostrożny, Cerojski. Jakby miał w imieniu Jezusa. To nie biblijne. To nie biblijne jest bądź ostrożny. To nie biblijne jest uważaj na siebie. To nie biblijne jest, rozumiesz? Oszczędzaj. To nie biblijne. On mówi zupełnie inaczej. On mówi, dawaj, rozdawaj, siej, uwalniaj. Wiele co chodzi? posyłam cię. To on mówi, to on mówi, moc mojego królestwa jest w tobie. Moc Bożego Królestwa jest w topie. On chce, żeby ona się z siebie ulewała. Ale co ty musisz robić? Musisz pragnąć jej jeszcze więcej, więcej i więcej. Kościół myśli, że jak ma błogosławieństwa, to ma wszystko. Co to jest, jest błogosławieństwo? Ja znam ludzi, którzy mają błogosławieństwa, które ich zabijają. Rozumiesz? Kolejnego mojego przyjaciela teraz zabija właśnie błogosławieństwo. Nie będę o tym mówił. Ponieważ mi się rzygać chce na to, co się dzieje w Jego życiu. Błogosławieństwo go zabija. Rozumiesz? Ludzie myślą, że błogosławieństwo to jest sens. Błogosławieństwo to jest środek. Jak jesteś błogosławiony, to wiesz, co masz robić. Masz rzeczy. Jestem głodny! Głodny jestem! Ktoś powie, czego Ty jeszcze chcesz? Masz wszystko! Mam za mało! Przecież mieszkanie doznałeś od Pana! Za mało! Samochód! Za mało! Ale masz szczęśliwą rodzinę! Za mało! Ale doznałeś uzdrowiony z raka! Za mało! Co to jest uzdrowione z raka? To prawo! To mi się należy! Alleluja. Alleluja! Mi się należy być uzdrowionym. Mi się należy być zaopatrzonym. Mi się należy! To jest prawo! Prawo! Prawo! Płynące z krzyża Golgoty! To nie jest coś, że ja muszę zapracować, wybłagać, wyprosić. Jak jesteś błogosławiony, to musisz mówić, jestem głodny, Ojcze. Jestem głodny! Chcę, żeby to się wylewało przeze mnie. Za mało! Za mało! Ktoś mówi, przecież, przyprowadziłeś do Jezusa tyle ludzi. Za mało! Kiedy przyprowadziłem swoich stu, rozumiesz? Diabeł zabrał tysiąc. A więc za mało! Chcę więcej. I nie po to, żeby iść do nieba, bo my idziemy do nieba, bo to jest prawo. Amen? Amen. Nic nas nie wyrwie z ręki Ojca. Amen? Amen? Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to idziesz do nieba i siemasz, Wiktor. Rozumiesz? I pójdziesz do nieba. Ja tutaj nie mówię dzisiaj o niebie. Ja tutaj mówię o Królestwie Bożym na ziemi. Ja mówię o tym, że musisz mówić, jestem kłopny bo tam umierają ludzie. Jestem kłopny bo, jest, bo chcę Twoje chwały więcej. Chcę Twoje chwały. Czego jesteś też? Złotych zębów! Niech mi wyrosną! Po co Ci złote zęby? Przez masz odentysty. Ja wiem. A ja chcę złote zęby. Czemu? Bo Ty możesz. Ty możesz, to ja chcę. I będę chodził Ci, będę szczerzy. I będę mówił, Bóg mi dał. Mm. No i co? Mm. Zbadajcie. Mm. Wiesz o co chodzi? Ja chcę tego. Ja chcę tego! Ja chcę, że jak gdziekolwiek pójdę, to ludzie będą przekonywali o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, będą płakać! Płakać! Czego Ty płaczesz? Seroński przyszedł. Tak! Czego płaczesz? Bo Kasia przyszła. Czego płaczesz? Bo Sosia się przesunęła tutaj koło mnie. Bo w Sosie jest Królestwo! Królestwo! Królestwo! I ona właśnie przeszła i powiew, Królestwa został! I człowiek został przekonany o grzechu. Nie przez intelektualną rozmowę i przekonywanie go. Rozumiesz o co chodzi? Nie? Przez moc działającego Królestwa Bożego. Dlatego chcę, żebyś dzisiaj mógł wziąć rzeczy. Jeżeli już masz od Boga różne rzeczy, to powiedz dzisiaj Bogu Ojcze, to jest za mało! Za mało! Ja się nie zgadzam na takie mało! Religia mówi, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, bracia i siostry. Amen. Ofiara z miał... Nie. Biblia, że ja w całości, kochani, nie fragmentami. Wiesz? W całości. Bóg chce, żebyś chciał więcej. Bo On chce, żebyś był...